4, 24 i 20. Droga Marioła. To można. Oczywiście można mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorem czekając na os. Witajcie słuchacze Stalowego Radia Jak zwykle przed mikrofonem John Berry A wy, no właśnie Jak już mówiłem, słuchajcie, Stalowego Radia yy, Dzisiaj będziemy rozmawiać o wielu, wielu, wielu ciekawych rzeczach Jakich na przykład, no właśnie Na przykład o przetrwaniu Albo o, no właśnie Pamiętajcie jak ostatnio mówiłem o targowaniu się Będziemy mieli specjalnego gościa Z naszego ukochanego radia Tych panów co mówią Aj, waj No właśnie, i tak Zastanówmy się kto to będzie? Ale ja już wiem, bo mamy tego pana na antenie, ale za chwilę będzie miał swoją przemówienie i wtedy się do was przywita i tak dalej. Mam nadzieję, że nie będziecie się nudzić w trakcie tego krótkiego wykładziku, ale, no właśnie, mogą się zdarzyć i tacy. Na przykład ci, którzy słuchają World Radio, w którym pracuje ten pan, który zaraz się przedstawi, bo już wiedzą o czym będzie mowa. No dobra, no to co? Zacznijmy od początku. Proszę się przywitać, panie specjalista od targowania, a ja panu już nie przeszkadzam i oddaję głos. Salam, jestem Ady Goldstein. Po słyszeniu w które sprechał pan Jean Ostatnio musiałem tutaj przyjść i nauczyć was sztuki targowania. Po pierwsze, nie odchodzimy od stoiska, póki czegoś nie zdobędziemy. John się na tym Uja zna, przechodząc do konkretów. Wszystko jest opisane w szóstej księdze Tory, więc tam odsyłam zainteresowanych. Ale najprostsze metody wam przedstawię tu i teraz. Na początku, pobracie sobie, że podchodzicie do stoiska i widzicie pistolet, który was interesuje. Czujecie sobie, no on będzie warty 50 kapsli. I mówicie, kupię ten pistolet za 20 kapsli. Specjalnie zbijacie cenę tak bardzo w dół, że sprzedawca powie nie, nie, nie, nie 20, ale 40. A wy powiecie 35. I tak zrobiliście 15 kapsli. A jak sprzedajecie, przychodzi do was jakiś taki John Berry i mu mówicie, sprzedam panu ten pistolet za 100 kapsli. A on jest warty 50. A on powie 100 nie dam, ale dam 75. I mówicie, dobra i jesteście 25 kapsli na przodu. Proste? Meta, droga metada. Tej używa nasz rabi. Gdy przychodzicie, inaczej, gdy ktoś przychodzi do was w interesach i na przykład wiecie, że ostatni, że mury waszego miasta są zamykane o 20, a wy go zapraszacie na 16. I on musi przed zamknięciem wyjść. I przychodzi, a wy mu mówicie: Nein, nein, moja ma, córka za mała nogę, i poczekajcie na nas półtorej godziny. No i on się zgadza, bo, musi, bo mu zależy. No to jest 17.30, przychodzicie, przepraszam, przepraszam, panie John, za spóźnienie, ale jeszcze tylko jedna chwila, bo ko ko kozie wypaść muszę. To on się zgadza. I tak zejdzie kolejna godzina, jest 18.30. No i przychodzicie, przepraszam, przepraszam, przepraszam i nagle prosicie kogoś, żeby do was zadzwonił i on do was dzwoni i oj, telefon ważny, muszę wyjść i porozmawiać. I rozmawiacie kolejną godzinę i wracacie do niego na 19.30, a on o 20.00 wyjść musi. I zostaje mu tylko pół godziny na obgadanie tego wszystkiego, co chciał obgadać 4 godziny. Więc żeby załatwić, zgodzi się na wasze warunki. Hehehe. <śmiech> da ostatniej metody, którą wam przedstawię, potrzebujecie towarzysza. I robicie tak. Spotykacie się z takim Janem Barry i wasz towarzysz zaczyna. Na niego. Panie Barry, pan jesteś świński, kłodziej babiloński. To jest za oferta co pan mówi. Ma być tak i tak i wy podajecie mu takie bardzo zawierzone warunki, które mu się nie opłacają, ale on go wyklina i go przeklina i go rzuca boczkiem i, i, i w ogóle jest zły i nazywa go od ciapatych i od y, g, nazistów, on, nazistów i antysemitów. No i kiedy on tak ba, ba, bardzo jest zły i krzyczy, wszyscy są niezadowoleni, a wy wy słuchacie, udajecie, że notujecie, a, a, ale to jest tak naprawdę w pewnym momencie on... Przepraszam, muszę czy ten wasz towarzysz. I wtedy spokajnie mówicie, A, panie Berry, bo pan rozumie, że Bullfrog zjadł jego żonę i oboje dzieci dzisiaj rano i on jest bardzo zdenerwowany. Więc może zróbmy tak, że i tutaj przedstawiacie warunki, te same, które pan wasz towarzysz przedstawiał, ale rozmówca wzięty litością i takim spokojem z waszej strony się na to godzi, aby go właśnie oszukaliście, he he, he. No to Panie Barry, audycja przeprowadzona to, tak jak się umawialiśmy, 500 pistoletów i 10 tysięcy sztuk amunicji, prawda? Haha, chcielibyście pogadać o tym z naszymi kanonierami. Ej, hey, ajwaj, ajwaj, ajwaj, aj, aj, rabbi będzie niepocieszony. Doskonale. Jeżeli już mamy przeprowadzoną audycję z tym panem, to już go zrzuciłem z, z anteny, żebyście nie musieli słuchać jego ejbajowego głosu, żeby was nie kabacił, żeby kabały sobie tam czytać gdzieś i odprawiać te wszystkie chamskie i strasznie magiczne sztuczki. Nie wolno, bo jak się coś złego stanie, to później będzie nas, będziemy musieli to sprzątać. Kto wie? Może oni malczali palce w tym, co się działo w tej krypcie, którą tam kiedyś odkryliśmy, której było tak jakby ktoś tam rzeź wykonał. Tego nie wiemy, no ale co się tutaj będziemy przejmować jakimiś rzeczami z przeszłości? Yy, coś jeszcze miałem rzec. A, tak. Yy, no to co? Mam nadzieję, że się czegoś dobrego nauczyliście dzięki temu, że ten pan u nas wystąpił. I co z tym fantem zrobić teraz? No nic, tam się z nimi jeszcze na gada, będzie dobrze. No, także mam nadzieję, że dużo cennych informacji wynieśliście z tego jego krótkiego przemówienia. I teraz nie będziecie mieli problemów z tym, żeby się wzbogacić na nie niewiedzy lub po prostu się wytargować lepszą cenę. Także sądzę, że teraz krótka przerwa, żebyście sobie chwilę odpoczęli. I wracamy zaraz za chwilę po piosence. A piosenka będzie nie byle jaka. Będzie to sam Robert Johnson śpiewający o rozdrożu. Także posłuchajcie tej melodyjki krótkiej i za jakieś trzy minutki wracamy. Może szybciej. Even know me, everybody passed me by Jak tam, moi drodzy, po przerwie? Podobał się kawałek? Witam was, ja, John Berry! I co? No właśnie, co teraz? Co teraz? Okradli mnie! Gdzie są moje kartki z notatkami? Okradli mnie! A nie są, to dobrze. W dzisiejszej godzince, twu, godzince to będzie kilka minut, ale w dzisiejszym elemencie mówiącym o technice i o tym, jak sobie radzić w tym świecie, powiem taki przepis w cudzysłowiu, yy, dla leniwych, jak rozpalać ogień. Jeżeli udało się Wam zdobyć taki przedmiot, jaką jest soczewka frenela, to no właśnie możecie sobie zrobić taki statyw, który będzie trzymał tą soczewkę i będzie słońce, padając na tą soczewkę, przechodziło przez nią i skumulowany promień światła będzie Wam rozpalał ogień. No właśnie. Jest to bardzo podobny sposób użycia światła, jak na przykład w pistoletach laserowych, gdzie duża ilość różnych promieni zostaje skupiona w jedną wiązkę i pist Je! Yeah, piu, piu! I zabija wroga w taki pistolet. W takim przypadku, właśnie jak tutaj, soczewka Frenela. Skupia promienie światła i strzela takim promieniem, powiedzmy w cudzysłowie, lasera w kawałek deski. I ten kawałek deski po pewnym czasie zostaje spopielony, jakoś tak można to nazwać. Dzięki temu szybko powstaje tam żar w miejscu, gdzie pada światło i wy możecie tam dorzucić zaraz jakąś trocinkę jakieś suche liście pokruszone. Później to w ładny sposób rozdmuchać, żeby żar przeszedł na to, co tam położyliście i po chwili mamy ogień. A jak wiadomo, jak jeżeli mamy ogień, to już jesteśmy w 90% bezpieczni. A dlaczego w 90%? Ponieważ dzikie zwierzyny nie chcą za bardzo rzucać się w oczy, podchodzą do ogniska i ogólnie do źródła ognia. Ponieważ wiedzą, że tam jest ktoś niebezpieczny, który posiadł władzę nad tym potężnym elementem, jakim jest ogień. No tak, ale jeszcze mamy 10%, którymi są ludzie. I ci ludzie będą chcieli was ukatrupić, bo wiedzą, że jeżeli macie... Ogień to znaczy, że już coś tam innego też pewnie macie i, najpra i najprawdopodobniej posiadacie jedzenie oraz coś cennego. I tak, yy, no właśnie, co zrobić w takim przypadku? Albo, dobra, o właśnie, tak mało powiedziałem, jak zrobić taki statyw najprostszy? Najprościej, jak możecie to zrobić? Bierzecie sobie kawał noża i wykrajacie kawałek, no robicie po prostu kawał deski taką... Linie. Po prostu wycinacie kawałek linii i wkładacie to kawałek tej... nawet róg tej soczewki. Dzięki temu będzie się trzymać. Och, jakże ładnie, prawda? No i jeżeli już mamy kawałek takiej deski złożoną tak soczewką, która się trzyma, to teraz musimy do tej deski dołożyć jakieś nóżki, żeby to się... żeby to stało, prawda? No i gdy już będzie wszystko ładnie doczepione, to dzięki temu możemy zachować się w następujący sposób. Mamy statyw zrobiony, soczewka jest włożona, to teraz kładziemy pod spodem drewienko, albo jakiś inny kawałek deski, albo papier. Nawet może być papier. Jeżeli zdobędzie się papier, to będziecie mieli taką rozpałkę, taką rozpałkę. Tylko zdobądźcie papier. No. Możecie sobie też papierosa odpalić od takiej soczewki. O, papieros od takiej soczewki odpalony. Mmm, nie palę papierosów, chyba że ktoś poczęstuje czasami, ale mniejsza to. No i powiedzmy, że już macie pełen przepis, jak zrobić trzymadełko do soczewki Frenela. Co z tym zrobicie? Wasza sprawa. Ja daję wam pomysł, wy go możecie wykorzystać. Tylko polecam zrobić to w taki sposób, żeby soczewka była lekko pod kątem. W ten sposób, żeby była prostopadle, wiecie, pod kątem prostym, do słońca. O no wiecie, dzięki temu te promienie światła lepiej padają na soczewkę i w lepszy sposób są kumulowane. No. Okej, okay, no to wiemy jak zbudować statyw do soczewki Frenela, w jaki sposób rozpalić niełogień, a teraz zastanówmy się w jaki sposób ustrzec się przed bandytami i osobami, które będą chciały nas yy, zrabować, zabrać nam nasze przedmioty albo nas nawet zabić. Aby no, nie stała się nam przyda, oni nas nawet nie dostrzeli. No właśnie, po prostu wy sami musicie o to zadbać, żebyście się nie rzucali w oczy. Bo wiecie, jak na tym rozdrożu, o którym śpiewał w piosence wokalista, będziecie stać, siedzieć, rozpalać ognisko, grillować, urządzicie sobie randkę, biwak czy coś tam, to zaraz ktoś was znajdzie, Supermutant was rozstrzela. Albo ktoś ciekawy rzuci was kamieniem granatem, albo nawet koktajlem Mołotowa. To będzie się wiązało z tym, że się spopielicie, jeżeli koktajl Mołotowa wybuchnie obok was czy znaczy wybuchnie w cudzysłowie. I tyle będzie z waszego ogniskowania. Dlatego użyjcie czasami mózgu. No właśnie, bo mózg jest waszym sprzymierzeńcem. Chyba że nie dbacie o siebie, to mózg może się zdenerwować. Słyszałem taką historię, gdzie koleś poszedł gdzieś. Do jakiegoś specjalnego labo lab laboratorium, szabrować, coś tam sprawdzić I się okazało, że to były roboty, które miały wszczepione mózgi z naukowców jeszcze przed wojną i dzięki temu byli ci naukowcy nieśmiertelni i było tam też pełno lobotomitów, czyli osób, którym była przeprowadzona lobotomia, czyli powiedzmy no, mózg wyciągnięty i coś tam zabawa. Nieważne! Chcecie jeść poczytać o... chcecie to, poczytajcie o Lobotomii, chcecie to popytajcie waszych lekarzy rodzinnych! Cokolwiek, podobno lobotomia była dobrym lekarstwem na schizofrenię i inne choroby psychiczne, a nawet na uzależnienia. Ale nie potwierdzono tego naukowo, ponieważ zazwyczaj umierali do szybko lobotomiści, ale tam żyli, podobno żyli. Nawet były szkielety w specjalnych kombinezonach, które bigały i też były lobotomitami. W sumie szkielet lobotomita, hmm, tam w szumunku, nie waż, nie waż, to prawie jak tym stylu. No ale byli lobotomici, były roboty z mózgami naukowców i ten koleś... I właśnie w pewnej chwili Stał się też lobotomitą I jego mózg został połączony ze specjalną maszyną A w jego głowie Zamiast mózgu znajdowała się cewka tesli Która łączyła się z tym wszystkim Z maszynerią i w ogóle był odjazd I w ogóle o, lasery, smoki, dziwki wszystko naraz I... Nieważne I właśnie gdy ten pan Podszedł do komputera, czy tej maszyny W której był podpięty jego mózg Zaczął z nim rozmawiać I mózg się... Zdenerwował mocno i zaczął na niego klnąć, że jest koleś sukinsynem, brudasem i się nie myje I wszystko co robił do tej pory było złe i wbrew mózgowi a mózg go tak klnął jak jasna cholera Podobno, nie wiem, nie znam kolesia, słyszałem o nim opowieści Podobno gdzieś to było na, na zachodzie, ale może kiedyś spotkacie tego pana jakimś kurierem był, nie bardzo kojarzę dokładnie o co chodzi, ale może się wam uda spotkać bo może przywiezie wam nawet paczkę. No i właśnie ten koleś rozmawiał z mózgiem podpiętym do specjalnego komputera, no i mózg go mocno... sklnął. No i właśnie, jak jeżeli będziecie dbać o siebie i swój mózg, to będziecie żyli wspólnie w zgodzie i nie powinno się wam nic złego stać, tylko możecie czasami tego mózgu użyć, bo mózg może być smutny, jeżeli będzie nieuszywany, prawda? No... Także mam nadzieję, że tego mózgu będziecie używać i nic się wam złego przez to nie stanie. Bo w sumie jakby wszyscy używali mózgu, to byśmy żyli wszyscy w zgodzie, w radości, w spokoju i byłoby dosłownie wszystkim dobrze. No ale jeżeli dużo osób nie używa mózgu, to jest smutek, żal, podkowy pod oczami, dużo zgonów, dużo śmierci, dużo śmieci, no i tego typu rzeczy. Ale się rozgadałem. Dobra, ja będę kończył, wy sobie tam przemyślcie tą sprawę, z którą się dzisiaj dowiedzieliście, bardzo ładną, możecie sobie pomyśleć również o innych pięknych rzeczach, może o swojej pięknej kobiecie, może o waszych pięknych dzieciach, może nawet o jedzeniu, no ale pomyślcie sobie o czymś, użyjcie mózgu, wykonajcie jakieś własne projekty, może użyjcie tych pomysłów, które ja wam podsyłam, no i używajcie mózgu, przede wszystkim używajcie mózgu, no. No dobra, ja się z wami żegnam. Jan Barry przed mikrofonem był, a to była audycja w Radiu Stali. W Stalowym Radiu. Na razie.